Jest dziesiąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Rząd zapewnia, że monitoruje sytuację, tańsze paliwo stało się faktem, do Polski w związku z tym tankować przyjeżdżają mieszkańcy z krajów graniczących. Za godzinę dwoje z sześciarga wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złoży ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Jest na tyle niebezpiecznie, że ratownicy zdecydowali się o zamknięciu górskich szlaków w Tatrach. Nawiny mogą schodzić samoczynnie. Szlaki nieprzetarte, zasypane. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości przyjeżdżają, by zatankować paliwo na polskich stacjach. Po obniżce różnica cen benzyny między stacjami po polskiej i niemieckiej stronie to 70-80 centów. Ruch jest spory. Widać od samego rana. Jeszcze bazary pozamykane, a oni już paliwo kupują. O tej godzinie to w ogóle myślałem, że nikogo nie będzie, a jednak tutaj przyjeżdżają na zakupy tanie paliwo. Rząd uspokaja, paliwa nie zabraknie, a turystyka paliwowa jest monitorowana. Premier Donald Tusk mówił, że zlecił to odpowiedzialnym za tę dziedzinę ministrom. Zwróciłem się także do ministrów odpowiedzialnych za tę dziedzinę, aby monitorowali tzw. turystykę paliwową. Obserwujemy, na razie nie mamy do czynienia z jakąś masową turystyką, przede wszystkim z kierunku zachodniego, tą turystyką paliwową. Rządowy pakiet CPN ceny paliwa niżej obejmuje obniżenie podatku VAT i akcyzy na paliwo, wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej i podatku od nadmiarowych zysków dla tych firm, które odnotowują je z powodu wzrostu cen ropy. To był prima aprilisowy żart. Rzecznik MSZ Maciej Wewior potwierdza, że wpis szefa MSZ w sprawie podpisania w, przez prezydenta nominacji ambasadorskich to prima aprilisowy żart. Radosław Sikorski napisał, że prezydent podpisał 42 nominacje ambasadorskie, w tym dla dyplomatów, którzy są w krajach lub regionach ogarniętych wojnami. Wskazał m.in. na Kijów, Teheran i Abu Zabi. Dwoje z sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma złożyć o 11:00 ślubowanie w pałacu prezydenckim to Magdalena Będkowska oraz Sedariusz Szostek. Gość polskiego Radia 24 Łukasz Żapecki z Konfederacji uważa, że Karol Nawrocki rozgrywa sprawę politycznie. To są polityczne szachy. Pytanie: z jakim skutkiem? Na pewno skutkiem takim, że Trybunał Konstytucyjny zostanie odblokowany. W Polskim Radiu 24 był także poseł PSL-u. Marek Sawicki podkreślał, że prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wszystkich sześciorga sędziów wybranych przez Sejm. Sędziowie wybrani przez Sejm składają ślubowanie wobec prezydenta. Rola prezydenta jest tylko i wyłącznie rolą pasywną, bierną, przyjmującą to ślubowanie i tu nie ma dyskusji jak wynika z sondażu Ibris przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej 57% ankietowanych uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To są aktualności jedynki. Rosja jest nastawiona na limitowanie negocjacji pokojowych z Ukrainą, ocenia niezależny prawnik Mark Feigin. Ostatni raz o zakończeniu wojny Rosjanie, Ukraińcy i Amerykanie rozmawiali w lutym. Na przełomie marca i kwietnia Moskwa nie chce nawet przyjąć ukraińskiej propozycji czasowego rozejmu energetycznego na okres świąt wielkanocnych. W ocenie części ekspertów wojskowych Kreml nie chce negocjować pokoju, dopóki nie sprawdzi, co może przynieść potencjalna wiosenno-letnia ofensywa. W ocenie rosyjskiego niezależnego prawnika Marka Fejgina Kreml jedynie imituje negocjacje pokojowe w celach propagandowych. Nic, Nic nie z tego nie będzie. będzie Rezultat nie będzie, będzie zerowy, dlatego że Moskow Moskwa tylko imituje udział w pokojowych negocjacjach. To udawane negocjacje, to które nie miały i nie mają żadnego praktycznego rezultatu. Żadnego praktycznego rezultatu. Na propozycję Wołodymyra Zełańskiego o zawarciu świątecznego rozejmu energetycznego. Rzecznik Kremla odpowiedział wymijająco. Dmitri Pieskow oświadczył, że Zełański powinien podjąć konkretne decyzje w sprawie długotrwałego pokoju, a nie tymczasowego rozejmu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Turyści nie wejdą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. TPN zamknął szlaki w Tatrach ze względów bezpieczeństwa. W parku pod naporem ciężkiego śniegu łamią się drzewa i gałęzie, które mogą zagrażać turystom. Schodzić samoistnie mogą też lawiny, mówi ratownik dyżurny Topr Krzysztof Długopolski. Już był wczoraj trzeci stopień zagrożenia ogłoszony, a w nocy jeszcze dopadało i pada dalej. Przy dużych opadach może wejść lawina. Na drogę, a winy mogą schodzić samoczynnie. Szlaki nieprzetarte, zasypane. Trzeci stopień, brak widoczności, także odradzamy jakąkolwiek działalność. Tetrzeński park narodowy zamknięty jest do odwołania. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia.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 W dzień na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie duże oraz całkowite i tam okresami opady deszczu, a na obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, wysoko w Karpatach opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami również duże. Temperatura maksymalna na południowym wschodzie i nad morzem od 5 do 9 stopni, na pozostałym obszarze od 10 do 13. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas z wymienia. Jedynka polskie radio. Co z Co Like we're making up for lost time minut po godzinie dziesiątej rozpoczynamy drugą godzinę czterech pól roku w programie pierwszym Polskiego Radia. No i państwo sporo piszą oczywiście o kanonie lektur, bo o tym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie. Długi wpis pana Krzysztofa, no całego tutaj nie przytoczę, ale napisał lektury były, są i muszą być, ponieważ dużo lektur pokazuje naszą prawdę i, i historię. Trzeba to pokazywać. Najpiękniejsze i te większe lektury, które z nami czytałem to Ogni Mieczem, Pantadeusz w Pustyni w Puszczy, czy Mały Książę, no, gdy czytam te cztery tytuły, to też wydaje mi się, że to po prostu powinno być, ale też pan Krzysztof dodaje, że powinny pojawić się te nowe tutaj propozycje, na przykład trylogia Gwiezdnych Wojen. No trylogii to nie wiem, czy pani Krzysztofowi oni by przeczytali, ale może jedna, chociaż wiadomo, że filmy są i pewnie to by ich przyciągało. Pan Krzysztof nawet proponuje na przykład coś z serii Stephena Kinga. No i tutaj Władca Pierścieni też się pojawia. To chyba jest lektura dodatkowa, wydaje mi się, nieobowiązkowa, ale chyba jest. Skoro i pani Alicja tak dosyć ostro. Niedawno słyszałam od rodzica, po co dzieciom lektury, po co Mickiewicz, po co Słowacki. On, ten rodzic też musiał czytać i nic z tego nie pamięta. No, jednym słowem ta dyskusja trwa od lat i wiem, że ten kanon lektur musi się zmieniać po to, żeby to, co nowsze, to, co bliższe mm, dzisiejszym czasom też rzeczywiście pojawiało się w książkach. No ale ten pewien kanon tych dawnych lektur zostać powinien. I na razie tak jest. I tak będzie też od września. Jeszcze raz Państwu przypominamy. Pan Tadeusz, e, trudna lektura, wypadł ze szkoły podstawowej jako lektura obowiązkowa, ale jest oczywiście jako lektura dodatkowa, jeśli nauczyciele będą chcieli fragmenty, na przykład Czyzna Moja jak najbardziej będą przerabiać. Niektórzy podobno nawet to przerabiają już w klasie piątej. pory roku. Stworzył ich Jacek Janczarski. On niezmiennie wobec mnie opryskliwy, ona niezmiennie w nim zakochana, słynna pani Eliza i pan Sułek. Czy wiedzą państwo, że zadupiozowali w 1973 roku na antenie naszej młodszej siostry radiowej, czyli radiowej Tur Trójki? Tak, tak. No i od dzisiaj, od kwietnia, będą państwo znów mogli spotkać się z tą sparą. O szczegółach opowiemy państwu już dosłownie za Kilka minut. A teraz druga odsłona naszego konkursu Odkrywcy Przyszłości. Jeszcze nic Państwu nie podpowiadam. Przypomnę, że tam może być ukryty albo człowiek, albo zjawisko, albo przedmiot, albo jakieś wydarzenie. Coś, co w każdym razie było przełomowe i no zmieniło sporo w naszym życiu. Zamyślę Litwini. Ja wytrzymam do rana. Pójdę i zapuka i powiem, że Litwini. Wracając z wycieczki. Jak ja zacząłem studiować na tym samym zresztą wydziale we Wrocławiu, bo gwiazdą. O, Wrocław się pojawił w naszej zagadce. I od razu powiem, że nie, ja jestem autorką dzisiejszej zagadki, ale miło mi zawsze, wysłyszę Wrocław. Tak, ten Wrocław tutaj, jeśli chodzi o dobre pro, o, rozwiązanie, jest rzeczywiście istotny. To taka moja podpowiedź. 72, 151, a nagroda to Multicooker Cook for me. Tam, drodzy Państwo, można w bardzo szybki sposób, w 15 czy 30 minut przygotować czy bigos, czy fasolkę po brytońsku, czy dobrą zupę. No i ten Multicooker o wartości prawie 1900. Złotych. Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń Małego AGD. Sprawdź na tefal.pl. Krótko mówiąc, szybko i e, zdrowo można przygotować tam właśnie obiad, nawet podobno wielodaniowy. Czekamy na te dobre odpowiedzi. Będą jeszcze dwie podpowiedzi, jedna jeszcze w tej godzinie, jeszcze kolejne. rozwiązanie naszej zagadki jak zwykle przed godziną 12. i przypominam Państwu, że do dobrej odpowiedzi konieczny jest komentarz. Jeśli Państwo mi nie wierzą, to proszę zajrzeć do regulaminu, a regulamin na naszych stronach. slashed and torn. Whoa.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 Kocham pana, pani sułku. To słowa, które zna nie tylko każdy radiowiec, ale także i wiele osób. Przypomnijmy, że ten cykl zadebiutował na antenie radiowej Trójki w 1973 roku. To był ilustrowany tygodnik rozrywkowy. No, myślę, że wiele osób ze średniego, ze starszego pokolenia to kojarzy, a młodsze, jeśli nie kojarzy, no to właśnie będzie miało okazję, ponieważ i pani Eliza, i pan Sułek, czyli bohaterowie cyklu komendowych Słuchowi z autorstwa właśnie Jacka Janczarskiego uwaga, od dzisiaj, czyli od 1 kwietnia wracają w serwisach streamingowych, usłyszą tam państwo, no właśnie, to państwo usłyszą. Kocham pana. Cicho, wiem. Odpowiadał nieczuły pan Sułek na miłosne wyznania pani Elizy, a ona trwała w swoim zachwycie, który zadziwiał nawet samą Martę Lipińską. Była to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 Rozkoszne. Ale tutaj błocko, słowo honoru. Opryskałem pani całą twarz. Ma pani wąsy z błota. Jak jakiś cesarz. Naprawdę? Słowo honoru, jak Franciszek Józef. To dobre. Baba z wąsami. Kocham pana. Cicho. Ma być śmieszniej i mają występować baba i chłop. Brzmiało zamówienie na cykl słuchowisk złożone Jackowi Janczarskiemu. A role pana Słuka i pani Elizy tak zrosły się z ich wykonawcami, Krzysztofem Kowalewskim i Martą Lipińską, że w wielu środowiskach funkcjonowali pod swoimi słuchowiskowymi imionami. Myśmy z Krzysiem Kowalewskim się rozumieli bez słów. Myśmy nie przychodzili do pracy na nagrania radiowe, tylko myśmy przychodzili zobaczyć i posłuchać tego, co wymyślił Jacek Janczarski. Tak trafił w nasz gust, w nasz smak. I tak sam z przyjemnością to pisał, do czego nam się przyznał, że też nie uważał tego za pracę. To jest, mówił, przyjemność dla mnie pisać dla was te odcinki. Hej, gdybym to ja miał dziób. Ej! J jaki dziób, panie sułku? Jakikolwiek dziób, jak ptaki. Na skrzydłach mniej mi zależy. Dziób by mi wystarczył. Do dziobania, prawda? A nie tylko. Dzięcioł ten Madziu. Nie wiem jeszcze, czy podobałby mi się pan z takim dziobem jak u, u o, Oj, nie wiem, panie sułku. No to co z tego? Dla wielu słuchaczy zagadką pozostanie, co pani Eliza widziała w panu sułku. Poczucie humoru, to, że on różne rzeczy wymyślał, takie, które miały czy służyć im w życiu codziennym, czy rozbawiać właśnie panią Elizę, czy nawet gajowego maruchę, no po po prostu był niebanalnym człowiekiem i mężczyzną. Ja po prostu jestem dalej zakochana w sułku, mimo że go nie ma z nami. Świetnie się czuję. Wie pani? <śmiech> tak? Dobrze panu ze mną. Nie za bardzo. O. Cudne, po prostu cudne. I jak tu się nie uśmiechnąć, jeśli chcą się państwo jeszcze bardziej uśmiechnąć i poprzypominać sobie i jest ten niedosyt u Państwa, to polecamy Państwu od dzisiaj do słuchania. Odcinki będą dostępne we wszystkich serwisach streamingowych, z których korzysta Polskie Radio, natomiast całej rozmowy z panią Martą Lipińską, otwórczynią roli Elizy, już legendarnej Elizy. Będą Państwo mogli posłuchać w lany poniedziałek między 9 a 12 w radiowej trójce. Przy okazji przypominamy i ja oczywiście składamy, śpiewamy. Nie, no 100 lat to za mało, zdecydowanie więcej. Trójka, w każdym razie nasza młodsza siostra dzisiaj obchodzi 64. urodziny. Wszystkim kolegom, koleżankom z trójki naj, naj, naj. A małą próbkę talentów Marty Lipińskiej, Krzysztofa Kowalskiego i Jacka Janczarskiego, czyli autora na zachętę przygotowała dla Państwa Justyna Majchrzak, czyli przypominam. Pan sułek, pani Eliza, od dziś to wszystko na naszych serwisach i streamingowych. Proszę słuchać, proszę sobie przypominać i uśmiechać się. Zwłaszcza dziś, 1 kwietnia. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, Ja wysiadam na pierwszej stacji. Teraz tu. Zatrzyma wreszcie świat Bo wysiadam Przez życie nie chcę gnać bez tchu Jak w wrotku bezwolnie się krę. przecież bo to jest żeby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 o 14. Zapraszają? Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka to jest radio. Autoprodukcja. Krzysztof Kuzak w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwoli, że zacytuję panią Annę Proszę z Facebooka. Bardzo. Smutny dzień dobry po wczorajszym meczu. Bardzo przykre i niesprawiedliwe, bo byliśmy wczoraj lepsi na boisku. Okazuje się, że przysłowiowy łód szczęścia jest ważniejszy od umiejętności, bo to on przesądza o wyniku. Popłakałam się wczoraj. Nie pamiętam, kiedy nie graliśmy w jakichś mistrzostwach. Do tego drużyna się odbudowała pod wodzą nowego trenera. No i takich wpisów dzisiaj jest sporo. No i rzeczywiście takie odczucia po tym przegranym meczu Polska-Szwecja 2-3. Przegraliśmy, choć tak naprawdę zagraliśmy najlepsze spotkanie od czasu, kiedy właśnie selekcjonerem jest Jan Urban i była to pierwsza porażka tej drużyny właśnie prowadzonej przez niego. No posłuchajmy podsumowania Bartosza Bereszyńskiego.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 Też mam wrażenie, że idzie ku dobremu, ku lepszemu, ale ale kolejny, kolejny cytat i tutaj będzie też pytanie do ciebie, co ty na ten temat sądzisz. To był naprawdę dobry mecz. Szwecja nie zagrała na swoim poziomie, bo my im nie pozwalaliśmy. Zabrakło szczęścia w ostatnich minutach. Mówi się, że ono sprzyja lepszym. Nie w tym przypadku. Była szansa na wyrównanie, tylko nie wiem, za co Krzysztof Piątek dostał żółtą kartkę. Chyba zapyskowanie sędziemu. No tak, bo tam taka dyskusja się wywiązała, więc być może właśnie dlatego, no już my nie lubimy patrzeć w statystyki, ale rzeczywiście 65% procent posiadania piłki było wyjątkowo po stronie reprezentacji Polski, bo to z reguły z tymi mocniejszymi drużynami to my, Staramy się grać z kontrataku, a tutaj to jednak Szwedzi taki sposób gry przejęli. Chociaż tak naprawdę myślę, że dwie z tych trzech bramek, które oni strzelili, to zawdzięczają nam, naszym błędom. No i dzisiaj Prima Aprilis. I wiesz, że się już pojawiło sporo wpisów pod tytułem FIFA rozpatrzyła protest złożony przez PZPN po wczorajszym meczu polskiej reprezentacji i anulowała bramkę zdobytą przez Szwedów po rzekomym faulu Zalewskiego. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także chyba no marzyłem, dzisiaj... że właśnie w tym duchu porozmawiamy, mówiąc, że nie awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata, a na koniec byśmy wytłumaczyli, że jednak zagram. No niestety tak się nie stało. Oj, ale szkoda, że te wpisy to tym razem żart Prima Aprilisowy. Krzysztof Kuzak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. pory roku. Amble! 22, 645, 22, 66. Skoro podaję ten numer telefonu, to Państwo wiedzą, że już teraz można telefonować, bo rozpoczynamy. Poradnik językowy. Redaktor Małgorzata Tułowiecka, doktora Gata Honcie. Dzień dobry Panią. Dzień dobry. Dzień Oddaję dobry. głos. Proszę Państwa, wiadomo, dzisiaj pierwszy dzień kwietnia, czyli prima aprilis. Ja zacznę od tego, że Wacław Potocki, siedemnastowieczny poeta, w takim dziele swoim, swoim ogród, ale nie plewiony, pisał tak. Prima aprilis, albo najpierwszy dzień kwietnia, do rozmaitych żartów moda staroletnia. Nie jeden się nabiega, nacieszy, na smęci, po próżnicy. przeto go zawsze mieć w pamięci. Chodzi o to, że Prima Aprilis był w Polsce znany i obchodzony. Od bardzo dawna. Od bardzo dawna. Znany i obchodzony, bo to właśnie 1 kwietnia, ale gdy nazywamy 1 kwietnia e, Prima Aprilisem albo Prima Aprilis, to... Od razu pokazujemy, że to jest taki dzień, w którym mm, prankujemy, czyli oszukujemy się nawzajem dla żartu. No i sam żart to też jest prima aprilis. Uwaga, dwa, są dwie poprawne wymowy, prima aprilis albo prima aprilis, jak nam wygodniej tak możemy mówić. No właśnie i właściwie o tym prima aprilis czy prima aprilisie. Tak, i tak, i tak można. Można by bardzo, bardzo długo mówić i, i zrobimy to. Zrobimy to w podcaście kiedyś. Tak. Kiedyś. Nie no, za jakiś czas. Tak. Tak. No a teraz posłuchamy, bo Pan Grzegorz się dodzwonił. Halo? Dzień dobry, Dzień dobry. ja chciałam zapytać o takie sformułowanie, które ostatnio gdzieś tam słyszę w przestrzeni publicznej, a który, w którym nie do końca wiem czy ono jest poprawne, mianowicie osoby uchodźcze. Mm -hmm. Ostatnim czasem jakoś tak się zaczęło często mówić, zwłaszcza w telewizji, i chciałem zapytać o, nie wiem, o poprawność tego sformułowania, bo coś mi się tutaj gryzy. Nie wiem, czy nie powinno po prostu się powiedzieć uchodźca, Dziękuję. Ja bym powiedziała uchodźca. I uchodźcy. I uchodźcy, oczywiście w liczbie mnogiej, dlatego, że słowo uchodźca, chociaż ma rodzaj żeński, rodzaj, gramatyczny rodzaj żeński, nie odmienia się według przepraszam, deklinacji żeńskiej, ale n, gramatyczny jest rodzaj męski ten uchodźca. Tak jak mężczyzna. N, tak jak mężczyzna i tak jak poeta, akrobata i tak dalej, i tak dalej. N, oprócz tego, że odnosi się do mężczyzn, odnosi się, może się odnosić do dowolnej osoby, dowolnej płci, n, która właśnie jest uchodźcą, ale y, ponieważ y, wiele osób jest wrażliwych na te kwestie płciowe pojawił się taki tak zwany osobatyw, osoba uchodźcza, tak jak osoba studencka, osoba profesorska i tak dalej. No i ten osobatyw czasami bywa stosowany. Myślę, że o osobatywach też nagramy osobne, osobny podcast, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. N nie ma tutaj błędu językowego, ale na pewno ym, i jest to nazwa, jest, jest to określenie, które mm, wywołuje konsternację wielu osób, no i choćby z tego powodu mm, ja tego nie polecam. Ja bym powiedziała właśnie uchodźca, do tego zachęcam wszystkich. Teraz y, obiecałyśmy tydzień temu, że wrócimy do pewnych y, przez Państwa y, pytań. Ktoś zapytał nas, czy jest wyraz, w którym mamy połączenie RRZ. Nie, nie ma takiego wyrazu. Doktor obieca, że sprawdzi. Sprawdziłam, przeszukałam cały słownik języka polskiego. Nie ma takiego wyrazu, ani, wtedy, ani, ani takiego, w którym po prostu w środku mamy takie połączenie, ani wyrazu powstałego przez połączenie przedrostka i innego słowa. Dlatego nie ma takiego słowa, że nie mamy przedrostków kończących się na R. Czyli nie ma słowa w języku polskim, w którym jest połączenie RRZ w środku. Czekają pani Wanda i pan Krzysztof. Proszę o cierpliwość, bo jeszcze ta zaległość druga sprzed tygodnia. Miejscowość Dobre, Towarzystwo Ziemi Dobrzyńskiej czy Dobrzańskiej? Ani tak, ani tak. Powinno być Towarzystwo Ziemi Dobrskiej, dlatego że od nazwy Dobre tworzymy przymiotnik Dobrski. Mamy sześć wsi w Polsce o nazwie Dobre. Sprawdziłam to w urzędowym wykazie nazw miejscowości i od wszystkich tych nazw tworzymy przymiotnik Dobrski. Także proszę wybaczyć, proszę twórców tej nazwy o wybaczenie, ale popełnili państwo błąd językowy. Pani Wanda jest z nami, mam nadzieję. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień, dzień dobry dzień pani. Chciałam, yy, chciałam zapytać o formę pochylić się. W ubiegłym tygodniu słuchałam czterech pół roku i pani Węczycka powiedziała, warto pochylić się nad tą zagadką. A czy nie lepiej byłoby po, warto pomyśleć, zastanowić się nad zagadką? I drugie pytanie, skąd się wzięło tak, Między zdaniami, byłam w kinie, tak, wiesz, no, fajny film, tak, dziękuję. Tak, wzięło się stąd, że to osoba, taka... która tak mówi, woli powiedzieć tak niż y albo podpórka e. Taka, taka. Podpórka językowa. A, tutaj a jeśli chodzi redaktor, o mnie, tak, tak, tak. Ciekawa jestem odpowiedzi. A, no, y, y, czyli ja mam odpowiedzieć. Można się zastanowić nad zagadką, pomyśleć o zagadce. Ja bym pewnie tak powiedziała, ale też można się pochylić. To, pochylić to jest takie się bardziej uroczyste. Bardziej uroczyste, trochę może bardziej oficjalne, czasami w pewnych kontekstach urzędowe. Ym, y, y, Mogę się wytłumaczyć? Tak. No właśnie dlatego, że też mówimy Proszę się zastanowić i tak dalej. Używamy różnego rodzaju określeń, bo jeśli mówimy o tym cztery czy pięć razy w trakcie audycji, to staramy się, żeby było różnie, a nie za każdym razem tak samo. To no takie właśnie. moje usprawiedliwienie. I to jest bardzo dobre wytłumaczenie. Właśnie chodzi o to, żeby pokazać bogactwo synonimiki polskiej, mhm. czyli różnych form odnoszących się do tego samego. Pan Krzysztof, halo, słuchamy? Tak, słucham, słucham. No to my słuchamy to pana. My słuchamy, bo dobry, jest pan... Dzień dobry. Dzień dobry jest Ja mam anty... takie, takie dwa pytania. Jest kiedy była taka audycja Kociubrykiem do Edisonii. Jak? Jak? Przepraszam. Kociubrykiem tak. do Edisoni. Tak, taki tytuł audycji. Kociubrykiem ja do, Edisoni. do Edisoni. Do Edisoni. Mhm. Ko... jakie, jakie ma pan, to, pan pytanie w związku z tym? To był kociubryk, to co było. Nie mam pojęcia, sprawdzę. Zapisałam sobie kociubrykiem do Edisoni, sprawdzę, co do to kociub... chyba. Była taka audycja, tak jak teraz jest Leureka. Te... Sprawdzę, to na pewno zapisałam mhm. sobie i odpowiem. A drugie I... słowo takie było, jest. to chyba z poznańskiego Laczki. Tak, Laczki, czyli to kapcie. kapcie. Kapcie, kapcie, kapcie, kapcie, kapcie buty, takie psuwane. Tak, tak, tak. I to z niemieckiego hmm. za pożyczenie. Mogę słówko? Tak. Chyba nie chodzi o bryk, tylko o koczobryk. Koczobryk. I to jest zbliżona kształtem do kocza, e, resorwana. No, duża czyli jakaś kareta, bryczka, czyli bryczka. Tak. Tak. Czterokołowa. Koczobryk. Mhm. Dobrze. To I echo chodziło. Dobrze, dziękujemy, <laughs> pani redaktor. <laughs> Słuchamy pani Małgorzaty. Halo? Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mnie od jakiegoś czasu frapuje takie określenie, które jest przez wiele osób praktykowane, jeżeli mówią nie to zaproszenie, tylko te zaproszenie. O, źle błąd, mówią, błąd, źle, błąd. Mnie to tak irytuje i to wiele osób nagminnie ten błąd powiela w no, mojej ale chciałam się upewnić u źródła, czyli u ekspertów. Mam nadzieję, że pani audycji yy, i gratuluję, bardzo mi się podoba. A dziękujemy. Dziękujemy. I te, i lubię tę książkę. te zaproszenia. Te zaproszenia. Ja. Dwa zaproszenia, trzy, trzy, cztery. A to jedno zaproszenie, to zaproszenie, jak to dziecko, to okno, rzeczownik rodzaju nijakiego ma za imek zakończony na O i koniec kropka, niestety. I koniec lubię kropka. tę książkę i tę piosenkę polecam. Tak jest. O. Doktora Gatachoncia redaktor Małgorzata Łowiecka polecamy podcast i do usłyszenia w przyszłym tygodniu do usłyszenia. dziękujemy jedynka polskie radio Minie szurum burum, a na polu wiatr do wtór, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana, zielono mi i spokojnie, zielono. Mi. Woda rozśpiewana, a na chmurze Baldorana, Gada woda i si to wie, że my mamy się po sobie zielono mi jak w niedzielę. Na Drodzy Państwo, no, klasyka, klasyka w wykonaniu Katarzyny Nosowskiej. A teraz mogą Państwo albo pochylić się nad zagadką, albo zastanowić, albo uważnie posłuchać odsłona trzecia. Ja chcę być tak. Przyszła na świat 4 lutego 1943 roku. Poświęcono jej kilka opasłych książek. 72 151 to jest nasz numer sms-owy konkursowy. Jeden sms kosztuje 2 zł groszy 46. Chyba jeszcze dzisiaj tego Państwu nie powiedziałam. No i nagroda to ten Multicooker o wartości 1900 złotych. Czeka na kogoś z Państwa.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 Max, regeneruj swoje życie komórka po komórce. Honor Music Awards 2026. Największe gwiazdy i hity minionego roku. Najważniejsze radiowe nagrody muzyczne. Maryla, Phil, Grzegorz Krzyżyble i wielu innych. 9 kwietnia w katowickim spotku bilety na e-bilet. Polecają Teuron, TVN oraz polskie radio. Program pierwszy.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Cały czas możliwe są problemy na A4 na trasie Kraków-Katowice. Między węzłami Rudno i Chrzanów zapalił się pojazd. To kilometr 375 i tam kierowcy cały czas mogą napotkać zarówno zwężenie jak i korek w kierunku zachodnim. Na no, A6 tymczasem problemy napotkamy między węzłami Klucz i Szczecin-Podjuchy. Na 11 kilometrze przewrócił się motocyklista, przez co zajęty jest lewy pas w kierunku Gdańska. Droga 55, Nowy Dwór Gdański-Malborg. Tutaj z kolei poruszamy się jednym pasem na zmianę. Utrudnienia są w okolicach Tragamina. Na 17 kilometrze to dlatego, że pojazd najechał na drzewo, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ruch jest spowolniony na trasie 94 w Olkuszu, między Krakowem ma Dąbrową Górniczą. Zwalniamy w obie strony na styku A1 z S6 w Rusocinie, czyli blisko Trójmiasta. Korek cały czas możliwy na drodze numer 7 z Łomianek do Warszawy. A na stołecznym odcinku S8 spowolnienia głównie na moście Grota w kierunku Zachodnim. W stronę wschodnią z kolei zwalniamy między Aleją Prymasa Tysiąclecia a Wisłostradą. Na trasie 52 więcej pojazdów między Andrychowem a Wadowicami, no i wolniej tuż przed dojazdem do Wadowic. Trasa 73 Kielc Morawica, tu też trzeba zwolnić i podobnie na drodze 401 czyli na trasie wojewódzkiej z Nysy na północ w kierunku brzegu wolniej jest konkretnie w okolicach Grodkowa. Wcześniej kłopoty były też na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim między węzłami Luboń i Poznań-Wschód w okolicach Krzesin. To efekt zderzenia trzech samochodów osobowych. Kłopoty już się zakończyły i do Warszawy jedziemy zupełnie płynnie.